Autopromocja. Program Drugi Polskiego Radia jest czwartek, 23 kwietnia, minęła dziewiąta. Wojka, jesteś na miejscu. Mark Feldman. Na miejscu też Maria Czok. Dzień dobry. Zapraszam na wiadomości kulturalne. Na świecie wciąż rozmawia się w kilku tysiącach języków, dialektów i gwar. Jest ich znacznie więcej niż państw. W niektórych krajach funkcjonuje po kilkadziesiąt języków, które mają status urzędowych. Czy w XXI wieku warto, warto martwić się ich przetrwaniem? Nad tymi zagadnieniami debatować będą eksperci podczas konferencji podczas konferencji Mowy Polskie, Język a Tożsamość. Ta za niespełna dwie godziny rozpocznie się w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa wsi w Warszawie. Wśród zaproszonych gości są m.in. Kaszupka Joanna Gostkowska, etnolog Bartłomiej Koszarek, kompozytorka Daria Kuziak oraz śląski gotkoznawca Kamil Czaiński. Konferencja Mowy Polskie, Język a Tożsamość potrwa do godziny 16:00 przy krakowskim Przedmieściu 66, a udział w niej jest jest bezpłatny. Dziś premiera Toski w Operze Krakowskiej. W czasie 71 lat istnienia instytucja sięga po dzieło Puccini'ego już piąty raz. Tym razem powierzając realizację reżyserce Julii Pewsner. To jedno z trzech najbardziej znanych dzieł tego kompozytora i jedna z najczęściej wystawianych oper na świecie. Ponadczasowość zawdzięcza genialnej muzyce i tematowi, w którym splatają się miłość, zdrada i śmierć, mówi dyrektor Opery Krakowskiej Piotr Sułkowski. Tosca Puccini i jedna z takich chyba sztandarowych pozycji, jeśli chodzi o repertuar światowy, zawsze wyczekiwana przez publiczność, ale i również przez artystów, którzy uwielbiają się wcielać w tych bohaterów, bo jakże... To libretto i ta tematyka jest bliska zawsze, a szczególnie chyba w tych dzisiejszych czasach, gdzie przeplata się miłość, przeplata się ból, przeplata się wojna, przeplatają się różne sytuacje. Widzimy w naszych komunikatorach, że to wszystko się gdzieś tam dzieje cały czas. Najnowsza inscenizacja opery krakowskiej została przygotowana z udziałem artystów z różnych części świata. Premiera dziś o 18.30. 23 kwietnia, w dniu Szekspira, na całym świecie celebrowana jest twórczość najwybitniejszego dramatopisarza wszechczasów. To symboliczna data, uznawana zarówno za dzień jego urodzin, jak i śmierci. Święto literatury i teatru, obchodzone również jako Międzynarodowy Dzień Języka Angielskiego, przypomina jak ogromny wpływ Szekspir wywarł na kulturę, język i sposób opowiadania. W Warszawie to święto nabiera w tym roku dodatkowego znaczenia. Staje się zapowiedzią lipcowego wydarzenia czyli spektaklu Sen Nocy Letniej w ramach projektu Szekspir pod Gwiazdami. Zapraszamy Państwa na takie święto Szekspira, które się będzie odbywać właściwie przez całe wakacje w ogrodach Zamku Królewskiego w Warszawie. Od 11 lipca do 19 sierpnia będziemy grali spektakl Sen Nocy Letniej w wybitnej obsadzie creme de la creme warszawskich scen. Można sobie usiąść wygodnie na widowni i spędzić uroczy, romantyczny, też śmieszny wieczór z naszymi wspaniałymi aktorami i z Szekspirem. O dniu Szekspira i nadchodzącej premierze sztuki Sen nocy letniej mówiła Maria Wojtyszko, dyrektorka artystyczna festiwalu Szekspir pod gwiazdami. Komisja Europejska nie ustępuje i stanowczo sprzeciwia się udziałowi Rosji w tegorocznym Biennale Sztuki w Wenecji. Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas potwierdziła, że Bruksela wstrzyma finansowanie międzynarodowej wystawy sztuki, jeśli będzie ona gościć Rosję. Od lutego 2022 roku, czyli od napaści na Ukrainę, rosyjski pawilon był zamknięty. Podczas gdy Rosja bombarduje muzea, niszczy kościoły i próbuje wymazać ukraińską kulturę, nie powinno się jej pozwalać na prezentowanie własnej. Powrót Rosji na Biennale w Wenecji jest moralnie naganny i Unia Europejska zamierza wstrzymać jego finansowanie. Bienale w Wenecji rozpoczyna się 9 maja. Pod protestem przeciwko udziałowi Rosji podpisało się ponad 20 unijnych krajów, w tym Polska. Inicjatorem była Łotwa, która zapowiedziała też bojkot Biennale. I tak kończymy ten serwis. Po więcej informacji zapraszam na naszą stronę polskieradioukośnik Dwójka.pl. Pogoda. Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, na południu i w centrum okresami wzrastające do dużego. Tam możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 11-12 stopni Celsjusza na wschodzie, północnym wschodzie i wybrzeżu do 17 stopni powyżej zera na zachodzie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1002 hektopaskale. Reklama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 Od samego rądam przy konsolecie Elżbieta Malinowska. Ja się nazywam Marcin Majchrowski. Dzień dobry. Bardzo serdecznie Państwa witam. Ostatnie spotkanie w kanonie dwójki w tym tygodniu. Podsumujemy więc pewien wątek. Po 9.40 muzyka Wolfganga Amadeusza Mozarta. Nie ukrywam, jeden z ukochanych moich koncertów fortepianowych, ten w tonacji Adur, ukechla do odnalezienia pod numerem 488 a także ostatnio z symfonii Józefa Haydna, Dedur 104, do której przylgnął pod tytuł Salomon. Będzie też coś kameralnego z połowy lat 80. XIX wieku, czyli sonata w tej samej tonacji, co koncert Mozarta Adur z opusu 9 Antonia Loliego, sonata na dwoje skrzypiec. A kwadrans po 11. sięgniemy po twórczość Romana Palestra. Za chwilę nowość płytowa, a przywitanie bez zmian od ponad czterech lat Skoryk i jego melodia. grała Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją Michała Klauzy. Nowość dzisiaj może szczególna, proszę Państwa, nagranie z bardzo ciekawej płyty zatytułowanej Vivaldi w Pradze. Vivaldiego to pewnie w pierwszym odruchu oczywiście ko kojarzymy z czterema porami roku, ym, z opusu VIII. Zresztą dedykowanego hrabiemu Wencelowi, von Morcinowi z Pragi. Dedykacja ta sugeruje, że utwory mogły właśnie po raz pierwszy stać się znane właśnie tam. Tak przynajmniej rozpoczyna się ta opowieść. W 1718 roku Morcin sprowadził swoją orkiestrę, o której Vivaldi mówił Virtuosissima do Wenecji, w czasie której wenecki kompozytor pełnił wtedy funkcję Ich Maestro di Musica in Italia, no, takie związki powiedzmy koncertowe, artystyczne, ale też pewnie promocyjne między Włochami i Czeskim albo z okolic Pragi arystokratą. No i to był taki czas inauguracji wymiany muzycznej między Wenecją i Pragą. Ta relacja pomogła ukształtować całe pokolenie czeskich kompozytorów, którzy bezpośrednio inspirowali się żywym i pełnym wyobraźni językiem muzycznym il preterosso, no a ostatecznie sprowadziła właśnie Vivaldiego do stolicy Czech. To jest właśnie początek tej historii i na tej płycie Vivaldi w Pradze, może nawet muzyka Vivaldiego nie przeważa, a są przykłady twórczości kompozytorów czeskich, ale ja dzisiaj Państwu Vivaldiego kojarzonego z Pragą y, przedstawię. Natomiast widomy przykład będzie za chwilę najpierw kontekst, czyli dobrze Państwu znany temat, tytuł wywołany już Le Quattro Stagioni. Yeah. Akurat nie było nagranie spłyty Vivaldi w Pradze, Allegro non troppo, czyli pierwsza część koncertu F-moll zimy. Riom 297 grał Julien z zespołem Le Concert de la Loge, ale właśnie to jest tylko kontekst, bo państwo się przekonają, że ten temat, właściwie początek sam tej części koncertu F-Moll wykorzystany został na niwie opery przez Vivaldiego i to nie jedyny związek czterech pół roku z jego światem operowym, ale to na inny czas i inny temat, bo mnie chodzi dzisiaj o arię in Oniwena. Jest obecnie ona najczęściej kojarzona z operą Farnacze, ale nie powstała z myślą o tym drama per musica. Vivaldi po raz pierwszy wykorzystał wersję tego tekstu w Siroe di Persia, to był rok 1727, a potem pojawił się w Agrippo skomponowanym w 1730 roku, no i w Wiedniu wystawionym w tym samym roku, chociaż muzyka tego pasticcia zaginęła. No, ale to tak tak było. Jeżeli przetrwały recytatywy, to opera istnieje, no bo arie się wymieniały. Chodziło o ten sam afekt, który był wykorzystany do właśnie podkreślenia uczuć danego bohatera. No i tutaj właśnie Gelido się pojawia w kontekście Pragi, bo w w Pradze w 1730 roku Agrippo zostało wystawione. No i oto ta aria, oni wena". Hanna Blażikowa, sopran i zespół The Harmonious Society of Tickle Fiddle Gentlemen, kierownictwo artystyczne Robert Rawson. Maria Spasticcia, Agrippo, Antonia Vivaldiego, Jelito in Vena, Hanna Blażikowa, Sopran i zespołu The Harmonious Society of Thickle Fiddle, Gentleman kierownictwa artystyczne Robert Rawson. Nagrania z płyty właśnie Blażikowej i tego zespołu zatytułowanej Vivaldi w Pradze. Nowość, którą państwu przedpremierowo yy, prezentuję. No a wspominałem, że jakby mm, obcowanie z twórczością Vivaldiego wówczas zaowocowało pewnym zainteresowaniem, stylem kompozytorskim. Il Preteroso i czescy twórcy brali z niego przykład. No to właśnie fragment takiego przykładu. Finałowe Allegro z koncertu na obój. Fagot, smyczki i basso continuo Antonina Reichenauera. The Harmonious Society of Dickelfido Gentlemen. The harmonious society of thick of the gentlemen. Zespół pod kierownictwem Roberta Roussona. Zresztą jego nazwa wzięła się od humorystycznego opisu Neda Warda z początku XVIII wieku. Opisu zespołu, który wykonał jedną z pierwszych publicznych serii koncertów w Londynie. Nagrania z płyty Vivaldi w Pradze, do której na pewno powrócimy, bo to wszystko dzisiaj przedpremierowo była. To było finałowe Allegro koncertu podwójnego Antonina Reichenauera. Trzy minuty temu minęła dziewiąta trzydzieści. To się czyta. To się czyta. Wracamy do naszej lektury książki Laury Cumming zatytułowanej Grom z jasnego nieba. Opowieść o sztuce, życiu i nagłej śmierci. Ta książka ukazała się nakładem wydawnictwa literackiego w przekładzie Anny Sack. Jej autorka wprowadza nas w fascynujący świat holenderskiego malarza Karela Fabritiusa, ucznia Rembrandta i opowiada o najsłynniejszych jego dziełach. Czyta Dorota Landowska. Szczygieł Narzuca się naszym oczom w sposób nagły i ostry. Ptaszek pojawia się na poręczy, zwinny i czujny. Ciemny na tle ściany, na którą pada jego drżący cień. Dopiero po chwili zauważamy łańcuszek wokół nóżki ptaka. Taki delikatny, że prawie niedostrzegalny. Przykuwa go do tego miejsca z całym okrucieństwem. Piękno obrazu wywołuje takie samo napięcie, jak jego prawie nieznośny smutek. Uwięziony ptak jest taki zagadkowy. Śmiertelne stworzenie uwiecznione, a zarazem uwięzione na wieczne czasy. Tak przez łańcuch, jak i ramę obrazu. Nie ma drugiego takiego dzieła w historii malarstwa. Karmnik, na którym siedzi, przypomina loże w operze z mosiężną, balkonową balustradą. Tylko, że ptak jest tu widowiskiem, nie publicznością. I nie ma tu spektaklu. Szczygieł nie śpiewa, nie bawi się łańcuszkiem, nie próbuje odlecieć. Siedzi tu skrępowany po wiek wieków. Obraz sugeruje obecność za kulisami jakiegoś tyrana, który uwięził ptaka dla własnej przyjemności. Przypominam sobie opisanego przez Lourensa Sterna w podróży sentymentalnej Szczygła, który w swojej klatce wyśpiewuje wciąż ten sam żałosny refren. Nie mogę się wydostać, nie mogę się wydostać. Narrator powieści, wielebny Jorik, próbuje odtworzyć klatkę. Ptaszek przez cały czas przyciska pierś do jej prętów, ale mu się nie udaje. Jorik wie... Że jest świadkiem niewolnictwa Każdy, kto widział, jak szczygły trzepoczą skrzydłami Szczebioczą i przysiadają na torebkach nasiennych roślin łąkowych Albo plączą się w puchu ulubionych przez nie ostów Wie, dlaczego w języku angielskim stado szczygłów nazywa się szarm Urok Stado urok szczygłów Szybuje o zmierzchu Opada o świcie Treluje krzepiąco latem wśród drzew. W locie żółty prążek na skrzydle rozkłada się w złotą pelerynę. Szczygły zdumiewają i urzekają, a tamten błysk wydaje się wizualnym sygnałem ich niezwykłej bystrości. Żółty chromowy, kadmowy, żółty kwiatu mlecza, aureolin. Ten ostatni, znany również jako żółty kobaltowy, i stosowany do malowania aureoli na obrazach świętych. Każdy z nas ma swoją nazwę, postrzeganego przez siebie koloru. W muzealnym półmroku, gdzie cień ptaka odcina się na białej ścianie, żółty prążek świeci z oddali. Namalowany został dawno zapomnianym pigmentem zwanym żółcienią ołowianocynową, uzyskiwanym z użyciem tlenku, który dawał efekt nieprzejrzystej, nasyconej jaskrawości. Żółcień ołowiowo-cynowa, którą w Delft tak często malowano skórki cytryny albo kobiece kaftaniki z aksamitu, w wypadku spożycia groziła zatruciem. Nikt jej już nie produkuje. Zniknęła ze sztuki i z pamięci. Szczygieł jest samotny i zniewolony, na tym przepojonym głęboką czułością obrazie Fabritiusa, małym cudzie, który wyszedł z jego skromnego domu i wisi teraz w Mauritius. Sygnatura wraz z datą K. Fabritius 1654 została wypisana na dole z charakterystyczną delikatnością Mosiężna tabliczka, przybita do ciężkiej ramy, tuż pod nią powtarza tę samą datę. 1654, rok powstania obrazu oraz śmierci jego autora. Szczygieł został namalowany na desce z odzysku, którą Fabricius podrasował za pomocą kołków i gwoździ. Znajdziemy te informacje w kartach katalogowych. Naukowcy spekulowali, że deska miała zostać wstawiona do drzwiczek kredensu lub ościeżnicy okiennej, albo, co jeszcze przykrzejsze, służyć jako tylna ściana klatki. Myśl, że Fabricius namalował tego tragicznego więźnia tylko po to, żeby uwięzić go ponownie w prawdziwej klatce, dobitnie przeczy duchowi obrazu. Naukowcy w swoich dociekaniach i tym razem skupiają się na funkcji i miejscu, Ktoś, kto wszedłby do pokoju i zobaczył ten obraz w drzwiczkach kredensu, stanąłby jak wryty. Tak samo przechodzień patrzący na okno od frontu. Holendrzy wymyślili małego szpiega. Mocowane do framugi okna lustro, które pozwalało śledzić, co dzieje się na ulicy przed domem, bez podchodzenia do okna. Ich szczygły też miały swoje żertki. Więc obraz stwarzający takie złudzenie rzeczywistości sprawiłby, że osoba na ulicy, dostrzegłszy ptaka, popatrzyłaby jeszcze raz. Umieszczony w oknie byłby do oglądania jak na wystawie. Ale w szczygle nie chodzi o magiczne sztuczki. Obraz ucieka od złudzenia optycznego, które tradycyjnie poczytuje się mu za wielkie osiągnięcie. Bo jeśli to tromplei, to nie powinniśmy widzieć wyraźnie i na pierwszy rzut oka, że szczygieł jest zrobiony z farby, a arcydzieło Fabritiusa oznajmia to z miejsca i bez żenady. Nie sposób nie zauważyć, że ptak został stworzony z pigmentu pociągnięciami pędzla, które wręcz można policzyć. Po jednym na każde pióro na skrzydłach, jedno na plamkę przy dziobie i ta niesamowita żółta błyskawica, którą Fabricius podrapał trzonkiem pędzla. Te pociągnięcia są doskonale widoczne. Nie za dużo tu intensywnych kolorów, nie za dużo detali ornitologicznych i łagodne jak sam ptaszek. Gra cieni na ścianie to dowód autentycznej wirtuozerii, poręcze, pazurki, Poszczególne ogniwa złotego łańcuszka są zaznaczone najdelikatniejszymi smuszkami jasnego pigmentu. Końcówka pędzla, przeciągnięta po mokrej, ołowiowo-cynowej żółcieni, jakimś sposobem tworzy cień wewnątrz skrzydła. Przedstawienie jest jednocześnie wspaniałym popisem malarskiej perswazji i jej dekonstrukcją. Sygnatura widnieje Wykaligrafowana wyraźnie Na płaskiej powierzchni obrazu Fabritius stwarza złudzenie I od razu je burzy Szczygieł jak żywy A przecież z farby Francuz, który odkrył Fabritiusa po wiekach Wychwalał doskonałą prostotę Szczygła Oczarowany jego widokiem W brukselskiej kolekcji W 1859 roku Podziw Przerodził się w tęsknotę i Tore Burger wielokrotnie próbował go kupić. – Pamiętaj proszę – pisał do wspólnego przyjaciela, gdy właściciel obrazu leżał na łożu śmierci – że muszę zdobyć szczygła za wszelką cenę. Sześć lat później spadkobierca oddał mu go za darmo, w geście wdzięczności za wyświadczone przysługi. Ten urzekający ptak wyśpiewał mu niejedną pieśń, ale jak wiadomo, wszystko ma swój koniec. Pisał przyjaciel we wstępie do katalogu dzieł sztuki należących niegdyś do samego Tore Burgera, wystawionych na sprzedaż w Paryżu po jego śmierci. Szczygieł był sercem kolekcji tego krytyka. Wisiał na ścianie jego mieszkania w dzielnicy łacińskiej przez długie lata. Tore Burger. Miał go przed sobą w godzinie śmierci, swojego pierwszego i ostatniego Fabriciusa. Dorota Landowska przeczytała czwarty już fragment książki Laury Cumming, Grom z Jasnego Nieba, opowieść o sztuce, życiu i nagłej śmierci. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa literackiego w przekładzie Anny Sack, a jutro, fragment ostatni, oczywiście o 9.30. Thank you. Mozart i Haydn w tej godzinie naszego spotkania. Klasycy wiedeńscy, creme de la creme kompozytorów XVIII wieku i ich arcydzieła, ale wcześniej pewne muzyczne, także i chyba kompozytorskie kuriozum. Antonio Lolli, postać kontrowersyjna, świetny wirtuoz skrzypiec. Urodził się około 1725 roku w Bergamo, chociaż ta data do dzisiaj pozostaje niepewna. Zmarł 10 sierpnia 1802 w Palermo. Działał gdzieś tam na dworach niemieckich, między innymi w Stuttgarcie, jeździł po Europie, koncertował w Paryżu na Concert Spirituel w roku 1764 o czym donosiła ówczesna prasa. Bogaty, bogaty życiorys znał zresztą Leopolda i Wolfganga Amadeusza Mozarta, bo przebywał w 1771 roku we Włoszech i tam ich poznał. Znał także Karla Dietersa von Dietersdorfa. No i jeśli mm, ta jego skrzypcowa wirtuozeria była właściwie bez zarzutu i spotykała się z uznaniem, to jego wysiłki kompozytorskie były co najmniej rzecz no, ujmując w ten sposób kontrowersyjne, no bo zachowały się na przykład takie zdania. Jedyne korzyści z Loliego były otrzymywane dzięki jego zręczności nie do naśladowania i zdolnościom skrzypka. Stał się wielkim skrzypkiem, nie zyskując miana artysty muzycznego. Albo styl kompozycji tak dziwaczny, że większa część jego słuchaczy uważała go za szaleńca. To Charles Barney, a Allgemeine Muzykalisze Zeitung w 1799 roku napisało w ten sposób. Jako kompozytor Loli jest niczym z niczego. No to jest już totalna krytyka. Ale może aż tak źle nie było. Ja chciałem Państwu przytoczyć sonatę na dwoje skrzypiec Adur op. 9 nr 3 Antonia Loliego datowaną na rok 1785. Nagranie, które ukazało się w roku 2024 w kontekście muzyki duranowskiego, nagranie Bartłomieja Frasia i Martyny. Pastuszki. Ta sonata na dwoje skrzypiec Adur Antonia Loliego składa się z trzech części: allegro, adagio i menuetto con variazioni. Bartłomiej Fraś skrzypce pierwsze, Martyna Pastuszka skrzypce drugie.